W 1967 roku powiało zachodem. W warszawskiej sali kongresowej brawurowo zagrał popularny angielski zespół The Rolling Stones. Ale ten rok zaczął się jak najbardziej po polsku. W styczniu został aresztowany Janusz Szpotański, autor utworu Cisi Gęgacze, czyli bal u prezydenta, utworu kpiącego z czołowych postaci kierownictwa PZPR-u. Gomułka nazwał utwór reakcyjnym paszkwilem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. W maju arcybiskup Karol Wojtyła został mianowany kardynałem. W czerwcu Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem pod wpływem wojny sześciodniowej na Bliskim Wschodzie. W Warszawie Gomułka nazwał Żydów mieszkających w Polsce piątą kolumną. Ja wydam tobie krwawszą bitwę niż szatan. On walczył na rozum. Ja wyzwę na serca. W listopadzie premiera dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka i jej antyrosyjski wydźwięk to powód zdjęcia sztuki z afisza w styczniu 1968 roku. Przeciwko temu została złożona petycja do Sejmu zainicjowana przez młodzież studencką. Związek Literatów Polskich domagał się wznowienia dziadów. Stefan Kisielewski nazwał polityczne realia dyktaturą ciemniaków. W marcu z Uniwersytetu Warszawskiego relegowano studentów Adama Michnika i Henryka Szlajfera. W obronie wyrzuconych stanęli znani pisarze i poeci, tak samo jak społeczność akademicka, uczniowie szkół średnich, robotnicy w kilkunastu miastach. Ich starcia z milicją i Ormo zakończyły się pobiciami i aresztowaniami. Posłowie Koła Znak zwrócili się do premiera Cyrankiewicza z interpelacją de facto popierającą studentów, obciążającą władzę za przebieg wydarzeń, krytykowanych także przez Episkopat. Niebawem Jerzy Zawiejski poseł Znaku wygłosił dramatyczną mowę w Sejmie, broniąc ostro krytykowanego klubu. Muszę zaprotestować. Nasza interpelacja podyktowana została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 Władze sugerowały, że zamieszki inspirowali studenci pochodzenia żydowskiego, w większości dzieci wysokich rangą działaczy partyjnych i państwowych, tzw. komandosi, ich procesy w końcu roku. Rozpoczęła się antysemicka nagonka, w której dużą rolę odegrał Gomułka. Wydarzenia marca 1968 roku doprowadziły do usunięcia z uczelni i różnych instytucji państwowych syjonistów. Także do wyjazdu z kraju przeszło 13 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Tyle były rozgrywki wewnątrz obozu rządzącego z dominującą rolą Mieczysława Moczara, któremu nie udało się jednak odsunąć Gomułki od władzy. Protestującego przeciwko kampanii antysemickiej Edwarda Ochaba zastąpił na stanowisku przewodniczącego Rady Państwa marszałek Marian Spychalski. Stanowisko ministra obrony narodowej objął Wojciech Jaruzelski. Ostatni wiec marca 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim przyniósł deklarację ruchu studenckiego, w której domagano się reform politycznych i gospodarczych, wolności słowa, niezawisłości sądów, zniesienia cenzury. Rok 1968 był burzliwy nie tylko w Polsce. W Czechosłowacji w styczniu pierwszym sekretarzem został za zgodą Breżniewa Aleksander Dubczek. Zapowiedział reformy w partii i państwie, zwane Praską wiosną, czyli socjalizm z ludzką twarzą. Kolejne miesiące działań Dubczeka zaniepokoiły Moskwę. W nocy z 20 na 21 sierpnia ponad 600 tysięcy żołnierzy Układu Warszawskiego, m.in. Ludowego Wojska Polskiego, wkroczyło do Czechosłowacji. To był koniec procesu demokratyzacji. Niebawem Breżniew ogłosił zasadę braterskiej pomocy w sytuacji zagrożenia dotychczasowych zdobyczy socjalizmu, zwaną doktryną Breżniewa de facto o ograniczonej suwerenności państw obozu socjalistycznego. Aresztowanie Janusza Szpotańskiego, zwanego Szpotem, z angielska oznacza to szyderstwo, kpina, to chyba była polityczna kpina. No bo ramy dzisiejszego spotkania wyznaczają właśnie skazanie autora Cichych i Gęgaczy, a z drugiej strony wydarzenia wokół inscenizacji dziadów. Czy Gomułka stracił poczucie humoru, aresztując Szpotańskiego? Obawiam się, że nie posiadał tego akurat w zestawie swoich cnót. A zupełnie serio mówiąc, nie zgodziłbym się z określeniem, od którego zaczęła pani redaktor naszą audycję, mówiąc po koncercie Rolling Stonesów w kwietniu 67 roku, że jednak rok 67 rozpoczął się po polsku. Od aresztowania Janusza Szpotańskiego nic wspólnego z polskością, z polską tradycją tego rodzaju zachowanie, reakcja władz nie miała. Mówiłam, myślałam o ówczesnej Polsce. Tak, więc sądzę, że lepiej należałoby powiedzieć, że ten rok zaczął się po Perełosku. Zgadzam Totalnie. się. Tak, wolność myśli i wolność krytyki władzy właśnie w taki sposób, z aresztowaniami, z wyrokami więzienia za teksty literackie. To oczywiście wiąże się także z drugą kwestią, którą pani redaktor jak najsłuszniej wspomniała, przedstawiając taki przegląd wydarzeń 1967-68 roku, czyli oczywiście ze sprawą dziadów, ich wystawienia, a następnie zdjęcia ze sceny w Teatrze Warszawskim na progu 1968 roku prześladowanie kultury, wiąże się z podporządkowaniem kultury całkowicie polityce i jej rozumieniu w walce o władzę. W obu przypadkach wiązało się to już bezpośrednio z samą perspektywą Władysława Gomułki. Przypomnijmy, że furia jego przeciwko Szpotańskiemu Najpierw wróćmy do tego wydarzenia. Wiązała się no, nie tylko z opisem gnoma, czyli postaci symbolizującej bardzo niepochlebnie, mówiąc delikatnie, samego Gomułki w Cichych Gęgaczach, czyli w tej tzw. Tak operze satyrycznej Szpotańskiego, ale wiązała się z przekonaniem Gomułki, że narusza się tutaj jakby granice która powinna być bezwzględnie policyjnie strzeżona. Granice, której nie wolno przekroczyć. Granice, za którą jest szyderstwo z władzy, a władza jest święta. Władza, ta, którą sprawuje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej przywódca, nie może podlegać takiemu szyderstwu. Stąd słowa Gomułki wypowiedziane pod adresem Szpotańskiego już w marcu 68 roku, kiedy nazwał cichych gęgaczy reakcyjnym paszkwilem dziejącym sadystycznym jadem nienawiści do naszej partii i do organów władzy państwowej, a samego Szpotańskiego nazwał, cytuję, człowiekiem tkwiącym w zgniliźnie rynsztoka człowiekiem o moralności Alfonsa. Koniec cytatu. No trzeba powiedzieć, że towarzysz Wiesław miał barwny język i dosadny, a furia była tutaj autentyczna. Otóż furia jeszcze większa wiązała się z wystawieniem Dziadów, a raczej z reakcją na sposób interpretacji tego arcydramatu romantycznego przez Kazimierza Dejmka, znakomitego reżysera, przecież wiernego, lojalnego, partyjnego reżysera, wystawiającego pierwsze dramaty socrealistyczne na polskich scenach w latach 40. -tych. Brygada Szlifierza-Karchana to przecież była sztandarowa produkcja Kazimierza Dejmka w czasach stalinowskich w Polsce. Wielokrotnie później w wywiadach tłumaczył, że nie o taką reakcję mu chodziło. Nawet nie spodziewał się reakcji, jaka miała miejsce i tych wydarzeń, które ta inscenizacja wywołała. Tak jest. Myślę, że nie było to intencją Kazimierza Dejmka. Podszedł do tekstu wywiadów jak do dzieła integralnego, którego nie można wypaczać. W związku z tym słowa padające w tym dramacie pisanym przecież, jak wszyscy wiemy, w kontekście doświadczeń samego Mickiewicza prześladowań młodzieży wileńskiej przez władze carskie w 1823 roku nie było wiele wspólnego z rzeczywistością. Przedstawienia te stały się odskocznią do politycznych demonstracji o wymowie antyradzieckiej. Mówi Władysław Gomułka. Cytuję. Mam być wolny? Tak.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 Znowu zacytuję. Nie dziw, że nas tu przeklinają. Wszak to już mija wiek, jak z Moskwy w Polskę nasyłają samych łajdaków w stek. Te zwłaszcza strofy, odpowiednio wyreżyserowane, były przyjmowane przez część widowni demonstracyjnymi oklaskami. Ciągłe powtarzanie się tych demonstracji politycznych musiało się zakończyć zdjęciem ze sceny dziadów. Te słowa świadczące właśnie o upodleniu, podporządkowaniu Polski przez rosyjskiego nadzorcę, zaborcę, pozostały w inscenizacji Dejmka i one były podchwytywane oczywiście przez publiczność warszawską z entuzjazmem jako krytyka aktualnego stanu stosunków między Moskwą, czerwoną tym razem, sowiecką Moskwą, a Warszawą. Pytanie, na które nie ma do dzisiaj odpowiedzi jednoznacznej, czy ta reakcja była tylko i wyłącznie... Odzwierciedleniem po prostu nastrojów no Można by takie ładnie nazwać Niepodległościowych Żywiołowych nastrojów niesterowanych Tak, czy też była troszkę Że użyję takiego może niezgrabnego Określenia, podrasowana Przez specyficznych klakierów, Którzy chcieli właśnie wywołać pewnego rodzaju Skandal Wskazuje się tu tłumaczara Bardzo trudno jest dociec Po pierwsze, czy rzeczywiście miała miejsce Taka prowokacja już Na terenie samego teatru Kto za nią stał na pewno tak odczytał to sam Gomułka, jako polityczną prowokację ze strony jego wrogów, którzy chcą pokazać w Moskwie, że Gomułka, stale zresztą podejrzewany w Moskwie o zbytnią niezależność, o zbytnie utożsamienie z polskim interesem państwowym, i obronę tego interesu czasem wbrew interesom imperialnym Moskwy, że Gomułka nie jest już lojalnym, lokalnym satrapą z nadania moskiewskiego, a jest gotów nawet pozwolić na krytykę Moskwy w wydarzeniach kulturalnych tej rangi, co spektakl dziadów w Teatrze Narodowym. A więc krótko mówiąc, że jest to prowokacja mająca w oczach Moskwy osłabić pozycję Gomułki. Tak Gomułka to odczytał. Czy słusznie, czy rzeczywiście była to prowokacja? Nie sposób do tego ostatecznie i jednoznacznie dojść. Pewnie gdybyśmy mieli dostęp do papierów ambasady rosyjskiej, a raczej sowieckiej wtedy w Warszawie i do jej korespondencji z centralą w Moskwie więcej moglibyśmy na ten temat powiedzieć. W każdym razie Gomułka zareagował na to jak na prowokację, czyli właśnie podjął decyzję o wstrzymaniu przedstawienia dziadów w Teatrze Narodowym 16 stycznia. Po ostatnim przedstawieniu dziadów, które nastąpiło dwa tygodnie później, zaczęły się manifestacje już niewątpliwie spontaniczne, niewątpliwie niezwiązane z prowokacją polityczną czy policyjną, ale po prostu ludzie, zwykli ludzie, że tak powiem konsumenci kultury polskiej byli oburzeni tym, że nie wolno w Warszawie, w stolicy Polski wystawiać Klasyków, najważniejszego tak? mm -hmm. dramatu polskiej sceny romantycznej. I tak zaczyna się już lawina, która w pewnym sensie pochłonie Gomułkę, bo chociaż w 68 roku jeszcze przy władzy się utrzyma, ale ostatecznie to co stało się w 68 roku niewątpliwie przyspieszy jego koniec w grudniu 70. Dużą aktywność wykazywali studenci. Dowód na to to relegowanie z uczelni właśnie Adama Michnika i Henryka Schleifera i masowa obrona tych bohaterów płynąca z różnych środowisk, nie tylko akademickich, ale także uczniowie szkół średnich, nawet robotnicy. To mogło zadziwiać. W pewnym sensie, kiedy powiedziała pani redaktor o genezie, marca 1968 roku i o jego bohaterach, jakby powtórzona została wersja kanoniczna, którą utrwalił nikt inny jak towarzysz Wiesław. Jak Czyli Gomułka. propagandowa. Propagandowa w istocie. Gomułka bowiem w swoich przemówieniach wygłaszanych w marcu, później w czerwcu, bardzo mocno uwypuklił rolę młodych studentów, często pochodzenia żydowskiego związanych z elitami partyjnymi, których rodzice stanowili część elit partyjnych PZPR-u, ponieważ Gomułka interpretował całe wydarzenia marca 1968 roku jako rodzaj próby puczu politycznego, w którym jego wewnętrzni wrogowie z partii, używając do tego młodych ludzi z własnych kręgów rodzinnych, próbują go wysadzić z siodła. To była ciągle ta sama rozgrywka od 1956 roku przez Gomułkę toczona z kręgiem tak zwanych puławian, tych rapujących się w szaty reformatorów partyjnych, liberałów partyjnych, dawnych stalinistów, którzy teraz już w młodszym pokoleniu krytykowali coraz wyraźniej Gomułkę, poczynając właśnie od wspomnianego już w poprzedniej naszej audycji listu Karola Modzeleskiego i Jacka Kuronia, czy wystąpienia Leszka Kołakowskiego w dziesięciolecie października. Gomułka tak to widział, widział to właśnie jako rodzaj spisku tzw. partyjnych liberałów i ich dzieci, którzy jednocześnie wpisywali się dla niego w kontekst jeszcze jeden, bardzo ważny, o którym za chwilę powiemy, Kontekst związany ze stosunkami z Izraelem, z wojną z 67 roku, po której państwa podporządkowane Moskwie zerwały stosunki z Izraelem i rozpoczęła się wtedy tak zwana kampania antysyjonistyczna, której oczywiście poświęcić powinniśmy chwilę. Sygnowana takim hasłem syjoniści do Syjonu. Tak. Nie byliśmy i nigdy nie jesteśmy antysemitami, bo uczucie to obce jest naszej komunistycznej ideologii. Do tego oczywiście za chwileczkę wrócimy, ale chcę powiedzieć, że tego rodzaju wizja marca 1968 roku najdelikatniej rzecz biorąc nie odzwierciedla całej prawdy, całego bogactwa zjawisk związanych z wydarzeniami tamtego okresu w Polsce. Adam Michnik, Henryk Schleifer wymieniani wielokrotnie przez Gomułkę i przez propagandę partyjną jako niemal główni, Sprawcy całego marca 1968 roku odegrali w istocie marginalną zupełnie rolę i nie byli w ogóle ważni dla dziesiątków, tysięcy uczestników wydarzeń marcowych w Radomiu, w Kielcach, w Gdańsku, w Krakowie, w Wrocławiu. Te nazwiska pojawiały się jako napiętnowani wrogowie w propagandzie partyjnej, ale przecież nie o Michnika i nie o Szlejfera wychodzili na ulicę protestować upominać się studenci, uczniowie i robotnicy, bardzo słusznie przez panią redaktor przypomniani, dziesiątki tysięcy robotników w wielu miastach. Czyli to były protesty w obronie wartości, spontaniczne. Nie tylko właśnie, tu jest myślę, że na to wszystko trzeba spojrzeć jeszcze chyba bardziej wnikliwy i pokazujący nie tylko piękne zderzenie dobra ze złem, ale także zderzenie różnych poziomów motywacji w protestach społecznych. 67 rok to jest rok, w którym wprowadzono po raz pierwszy podwyżkę cen mięsa. To nie jest dopiero grudzień 70 roku, o którym będziemy mówili w naszej następnej audycji, ale już w 67 roku wprowadzono podwyżkę cen mięsa i to oczywiście dotknęło spauperyzowane i pozbawione jakby nadziei na podniesienie swojego standardu życiowego ogromne rzesze społeczne, właśnie te środowiska robotnicze. W tych środowiskach może dziady Mickiewicza nie były tak ważne. Broń Boże, nie twierdzę, że zasięg kultury romantycznej i polskiej tradycji nie sięgał do środowisk robotniczych, bo tak na pewno nie było. Ale także te motywy społeczno-ekonomiczne, wyraźny zastój rozwoju gospodarczego w tym momencie w Polsce, podwyżki cen przy braku jakichkolwiek podwyżek płac już od bardzo wielu lat w Polsce, motywowały tysiące ludzi w Polsce do Krytycznego spojrzenia na władzę. Pamięć niedawno, bardzo niedawno rozgrywających się protestów społecznych tych z 1966 roku przeciwko władzy i jej walce z Kościołem, z tradycją chrześcijańską. Żywa, jak już powiedziałem, na terenie całej Polski. Ona także miała swoje ogromne znaczenie w tym, że ludzie znów w marcu 1968 roku wyszli na ulicę. I mówiąc ludzie, podkreślam to słowo, ogólniejsze, bardziej generalne niż słowo studenci, bo bardzo często kojarzymy zupełnie mylnie marzec 68 roku ze studentami tylko. Studenci byli bardzo ważni. Od protestów studenckich w Warszawie zaczęła się ta sprawa, ale nie byli to tylko Adam Michnik i Henryk Szlajfer, bo ci błyskawicznie zostali aresztowani i nie odegrali w dalszych wydarzeniach marca 68 roku już żadnej roli. I nie byli to tylko studenci, ale właśnie dołączyły się do tych protestujących ogromne rzesze tzw. Tak zwykłych ludzi, robotników, młodzieży licealnej. Odzwierciedleniem tego jest fakt, choćby że wśród 2000 blisko 800 aresztowanych osób w tak zwanych wydarzeniach marcowych, blisko tysiąc stanowili robotnicy. I stąd przeciwstawianie marca 68 roku jako strajku studenckiego czy protestu studenckiego, czy inteligenckiego. Grudniowi 70. roku jako protestowi robotników bez inteligencji z kolei jest po prostu mitem, jest stereotypem nie mającym wiele wspólnego z rzeczywistością. Dziś mówimy o latach 1967-68. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji radiowej Jedynki. Historia Żywa Czy rok 1980 mógł się zdarzyć właśnie wtedy, w roku 1968? No cóż, wiemy, że się nie zdarzył bo taka jest kolejność lat, że najpierw jest 68., a potem 70., ale to banalne i trochę może niemądre skwitowanie pani redaktor bardzo mądrego i wnikliwego pytania. Wprowadziłem tutaj, by pokazać, że wydarzenia, które pamiętamy, które kojarzymy w tych symbolicznych datach, 68, 70, 76, 79, 80. Możemy zrozumieć sensownie tylko właśnie w ich następstwie, logice wydarzeń i dojrzewania, tak jest, w której nie byłoby 70 roku bez 68, tak jak nie byłoby 68 bez 66, bez protestów, które można nazwać umownie milenijnymi. Narastało doświadczenie protestu. I determinacja, by ten protest poprowadzić raz jeszcze skuteczniej, z większymi siłami. I poczucie niesprawiedliwości, łamania tych protestów siłą. Tak dynamika zmian społecznych, nastrojów społecznych w Polsce będzie przebiegała, Oczywiście zmieniana, hamowana przez ustępstwa władz, przez zmiany na szczytach władzy, korekty kursu i z tego punktu widzenia 68 rok był jakby przeniesieniem tego pola konfrontacji społeczeństwa z władzą, z przestrzeni związanej bezpośrednio z Kościołem, jak to miało miejsce w 66 roku. Na obszar szerszy nieco, a mianowicie wchodzą środowiska robotnicze, młodzieżowe, które niekoniecznie musiały być związane z tradycją chrześcijańską, katolicką tak jak to miało miejsce w 1966 roku. Poszerza się po prostu pole społeczne protestów. W 70 roku to będą przede wszystkim środowiska robotnicze, ale wspierane także przez inteligencję, przez środowisko inteligencji technicznej. Z każdym kolejnym protestem będzie powiększała się ta grupa, ten zasięg społeczny, tych, którzy uznają, że władza Komunistyczna w Polsce nie jest reprezentacją narodu, nie ma nic wspólnego z demokracją, nie służy także dobrze zaspokojeniu aspiracji, potrzeb zmieniającego się oczywiście w PRL-u społeczeństwa. Co się stało z naszą klasą, pyta Adam w Tel Awiwie, ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć. Następstwem marca 1968 roku była kampania antysemicka, wyjazd blisko 13 tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, ale to następstwo wymaga cofnięcia się do roku 1967 i do zerwania stosunków polsko-izraelskich w wyniku wojny sześciodniowej. Jak wiążemy te fakty? Warto może przypomnieć, że stosunki polsko-izraelskie, no bo istniało przecież już od lat państwo żydowskie, do 1967 roku nie rozwijały się najgorzej. Po załamaniu tych stosunków w okresie stalinowskim zostały one przywrócone na szczeblu ambasad. W 1966 roku odwiedził Warszawę minister spraw zagranicznych Izraela Abba Eban co Gomułka traktował jako ważny element swojej polityki zabiegania o uznanie zachodniej granicy Polski ze strony wszystkich wpływowych środowisk politycznych na świecie. Zmienia się to wszystko gwałtownie w czerwcu roku 1967, a to wskutek kompromitującego niepowodzenia krajów arabskich wyposażonych w broń sowiecką i szkolonych przez specjalistów wojskowych z Moskwy, Którzy przygotowywali się do ataku na Izrael, przede wszystkim Egipt i Syrian Ponieważ Izrael odpowiedział uderzeniem wyprzedzającym i zadał błyskawiczną klęskę krajom arabskim Kompromitując właśnie i sprzęt sowiecki, w który owe kraje były wyposażone I całą strategię polityczną Moskwy, która jednak, choć uznawała także Izrael w tym momencie Opierała się raczej na poparciu krajów arabskich Wobec tej kompromitacji uruchomiono błyskawicznie w Moskwie kampanię antysyjonistyczną tak zwaną. A więc każdy, kto popiera Izrael w tej konfrontacji izraelsko-arabskiej z 67 roku, z czerwca, jest traktowany jako podejrzany albo nawet zdrajca. I wtedy uruchomione zostało stare pojęcie syjonisty. Przypomnijmy, że syjonizm to ruch narodowy, żydowski, tworzący się od końca XIX wieku który funkcjonował w konkurencji z ruchem socjalistycznym żydowskim, reprezentowanym przez partię Bunt na przykład w Polsce, czy wcześniej w zaborze rosyjskim czy tym bardziej w konkurencji z komunistami żydowskiego pochodzenia, wchodzącymi w skład czy to komunistycznej partii polskiej czy innych partii komunistycznych w Europie Wschodniej. Stąd też syjonizm był określeniem nie Żydów wszystkich, ale tylko tych Żydów, którzy stawiali na pierwszym miejscu tożsamość narodową i utożsamiali swoją lojalność z państwem żydowskim. To hasło walki z syjonizmem uruchomił po raz pierwszy w obozie komunistycznym na wielką skalę, szykując się do prawdziwie śmiertelnie niebezpiecznej czystki antysemickiej Stalin. W końcu lat 40. tylko śmierć Stalina zapobiegła rzeczywiście uruchomieniu takiej morderczej czystki antysemickiej w Związku Sowieckim. A Stalin zrobił to w momencie, kiedy powstało państwo Izrael i kiedy uznał, że część obywateli sowieckich pochodzenia żydowskiego może traktować jako ważniejszą swoją lojalność wobec państwa żydowskiego, czyli wobec Izraela, niż lojalność wobec państwa sowieckiego. I ten sam motyw został podjęty przez Gomułkę w 1967 roku. W przemówieniu, które pani redaktor przypomniała we wprowadzeniu do naszej audycji, przemówieniu 19 czerwca na 6 Kongresie Związków Zawodowych, Gomułka użył określenia piąta kolumna a więc potencjalni zdrajcy. Stąd, panie profesorze, syjoniści do syjonu. Tak, stądowi syjoniści do syjonu te hasła w kampanii propagandowej, kampanii, która szybko zaniepokoiła samego Gomułkę, ponieważ spróbujmy uświadomić sobie mentalność polityczną tego satrapy. No właśnie, Pani, czy ona... był antysemitą? Sądzę, że nie. no Nie tylko dlatego, że był żonaty z towarzyszką partyjną żydowskiego pochodzenia, to oczywiście nie musiało wykluczać antysemityzmu, ale ważniejsze jest to, że Gomułka patrzył na kwestię rozgrywki politycznej po wojnie arabsko-izraelskiej z czerwca 1967 roku. Nie przez pryzmat ideologii rasistowskiej, prawda, czy walki z Żydami, ale patrzył przez pryzmat, jeszcze raz to trzeba podkreślić, walki o własną pozycję, o władzę. I z tego punktu widzenia Gomułka chciał niejako dokończyć proces, który trwał od 1956 roku. Pozbywania się krytyków jego osobiście, jego władzy, jego pozycji, krytyków, których identyfikował z grupą puławską, towarzyszy partyjnych pochodzenia żydowskiego, należących do elit Polski stalinowskiej którzy postanowili przejść na pozycję, nazwijmy to tak, reformatorskie, by ukryć poniekąd swoją współodpowiedzialność za najcięższe zbrodnie okresu stalinowskiego. I ta nasilająca się z tej strony krytyka Gomułki była bardzo przez niego przyjmowana z wielką złością. Chciał wreszcie pozbyć się tych krytyków. Na najwyższym szczeblu był to Roman Zambrowski, także cały szereg innych towarzyszy nieco niżej uplasowanych, chciał się ich Gomułka pozbyć i uważał, że zjawisko rzeczywiście jakby radości części tych towarzyszy, którzy cieszą się ze zwycięstwa Izraela nad wojskami arabskimi. Gomułka potraktował jako dowód ich nielojalności, postanowił ich wyeliminować z życia publicznego w Polsce. Wtedy zaleca skrupulatnie wykonany przez wiceministra obrony narodowej. Rozkaz sporządzenia list proskrypcyjnych, czyli list tych, którzy mają być usunięci ze stanowisk wysokich, sprawowanych przez siebie oficerów Ludowego Wojska Polskiego i Jaruzelski sporządza taką antysemicką w istocie listę. Szereg oficerów, generałów zostaje zwolnionych pochodzenia żydowskiego z Ludowego Wojska Polskiego. Podobne listy zostają sporządzone na posiedzeniu kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie ponad 300 takich nazwisk zostało wprowadzonych na tę listę oskarżonych właśnie o syjonizm, o sprzyjanie Izraelowi. Oczywiście prasa, uczelnie też były brane pod uwagę. Tak, jak najbardziej. Nie chodziło tylko o działaczy politycznych, ale także o przedstawicieli środowisk akademickich i kulturalnych. No, między innymi stracił swoje stanowisko sekretarza pierwszego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, czyli Wydziału nauk społecznych i humanistycznych Stefan Żółkiewski, szereg pracowników wyższych uczelni docent Bauman, profesor Brus, profesor Baczko zostaną po prostu z pracy i z Polski de facto wyrzuceni. Lista tych nazwisk oczywiście była znacznie dłuższa tej bardzo haniebnej w istocie operacji, która dla Gomułki, jeszcze raz to powtórzę, miała charakter operacji politycznej. Usunięcie jednej z grup potencjalnych opozycji wewnątrz partii. Bał się jednocześnie Gomułka i szybko się zorientował właśnie w tym niebezpieczeństwie, że środowisko tzw. partyzantów z Mieczysławem Moczarem na czele może wykorzystać hasła antysyjonistyczne, szybko przeradzające się po prostu w hasła antysemickie do wysadzenia z siodła samego Gomułki, któremu można było w odpowiednim momencie wypomnieć właśnie żonę, Żydówkę, zbytnie uleganie wpływom towarzyszy żydowskiego pochodzenia. Dlatego Gomułka szybko dał sygnał wyhamowania tej kampanii antysyjonistycznej, ale to właśnie, że nie udało się jej wyhamować, pokazało, że nie spełniał już swojej funkcji dyktatora w sposób skuteczny. Kampania antysemicka w istocie trwała nadal w prasie, piętnująca Żydów po prostu za to, że są Żydami czy Polakami żydowskiego pochodzenia. Ta rozgrywka, która niewątpliwie pobudzana była przez towarzyszy partyjnych spod znaku Moczara, sprzyjała także jeszcze jednemu, jak się okazało kluczowemu graczowi w walce o przyszłość władzy w PZPR w Polsce, czyli Edwardowi Gierkowi. To ten przywódca najsilniejszej organizacji partyjnej, czyli śląskiej, cieszący się tam absolutnym poparciem i pełną lojalnością, Rozpatrywany jako skuteczny technokrata, człowiek, który potrafi rozwiązywać problemy, lepiej może od starzejącego się widocznie stetryczałego Gomułki, mógł łatwo zostać wybrany przez tych organizatorów kampanii antysemickiej jako następca Gomułki. Moczar był za słaby w partii, by marzyć o objęciu funkcji pierwszego sekretarza, ale mógł rozgrywać operacje skompromitowania Gomułki w tej rozognionej kampanii antysemickiej, po to, by postawić w odpowiednim momencie na towarzysza Gierka. Już wtedy, zdaje się, nie bez powodu na jednej z masówek krzyczano obok Wiesław, Wiesław, Wiesław, Wiesła, Gierek, Gierek, Gierek, przebijało się z tłumu. Tak, to nie było tylko incydentalne wydarzenie, ale na wielu masówkach 1968 roku takie manifestacje poparcia dla nowego lidera były coraz wyraźniejsze. Dlatego pozycja Gomułki rzeczywiście wydawała się w tym momencie niepewna, zachwiana, stąd także gwałtowność reakcji Gomułki w tym czasie na wydarzenia, których nie był w stanie w pełni kontrolować. 16 stycznia 1969 roku Jan Pallach, student Uniwersytetu Karola w Pradze, podpalił się w proteście przeciwko agresji Wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku. Kazimierz Wierzyński poświęcił studentowi wiersz, który zakończył słowami. Nie oddawaj go ziemi, nie wstrzymuj w drodze, nam go potrzeba, może napadnie nas ogniem wszystkich pośniętych. Uderzy nim w naszą noc. Mówimy o burzliwym roku 1968 w Polsce, ale był także burzliwy w Czechosłowacji. W styczniu tego roku pierwszym sekretarzem został za zgodą Breżniewa Aleksander Dubczek. Obiecał socjalizm z ludzką twarzą, ale tego socjalizmu, tych reform tej praskiej wiosny zaczęła bać się jednak Moskwa. I sierpniowa inwazja na Czechosłowację, wojsk Układu Warszawskiego, polskiej historii uważana jest jest za ciemną plamę. Dlaczego? No cóż, oczywiście jeżeli utożsamimy tradycję Ludowego Wojska Polskiego po 1945 roku z tradycją oręża polskiego, to oczywiście udział w najeździe na sąsiedni, słabszy kraj pod patronatem imperialnego agresora, czyli Moskwy. Plami mundur polski. Pytanie, czy można potraktować generała Floriana Siwickiego, który został wysłany przez Wojciecha Jaruzelskiego do udziału w tej haniebnej operacji za oficera polskiego. Każdy ze słuchaczy może udzielić własnej odpowiedzi na to pytanie. Smutną okolicznością jest to, że ten sam generał Florian Siwicki, który stał na czele tej niewątpliwie haniebnej, to słowo tylko tutaj pasuje, operacji, a raczej polskiego kontyngentu operacji Dunaj, bo taki kryptonim miał najazd na Czechosłowację 21 sierpnia 1968 roku dokonany. Ten sam generał Florian Siwicki został ministrem obrony narodowej w pierwszym rządzie Polski po PRL-u, rządzie Tadeusza Mazowieckiego. To już jest, powiedziałbym, przyczynek do skomplikowanej historii transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku. Wracając do roku 1968, w styczniu 1968 roku, kiedy Aleksander Tubczek został pierwszym sekretarzem, Komunistycznej Partii Czechosłowacji, Gomułka zakładał, że reformy, które się w Czechosłowacji dokonują mogą mieć charakter ograniczony, nie są potencjalnie niebezpieczne. Ale kiedy dynamika tych zmian liberalizacyjnych w Czechosłowacji przekroczyła wszystko, co Gomułka dopuszczał za możliwe kraju podporządkowanym komunizmowi, Uznał wydarzenia w Czechosłowacji za śmiertelnie niebezpieczne nie tylko dla wizji sprawowania władzy w państwie komunistycznym, ale za zagrożenie dla geopolitycznych interesów Polski. Dla Gomułki najważniejszą sprawą w całej polityce zewnętrznej, jaką prowadził w latach 60., było uzyskanie politycznych, dyplomatycznych gwarancji dla polskiej granicy zachodniej i możliwość wypadnięcia Czechosłowacji. Ze struktury obozu komunistycznego podporządkowanej Moskwie i znalezienia się Czechosłowacji poza tym obozem i orbitowania jej w kierunku państw zachodnich mogła otworzyć wciąż jeszcze możliwą kwestię rewizji granic, bo pamiętajmy Czechosłowacja także miała kwestię bardzo poważną, związaną z wypędzeniem 3,5 miliona Niemców sudeckich z terenów zachodnich rubieży tego państwa po II wojnie światowej. Tutaj możliwość wsparcia udzielonego przez Niemcy, takiej już zdekomunizowanej Czechosłowacji, mogła się wiązać z ceną zapłaconą przez taką Czechosłowację Niemcom ceną polegającą na pewnego rodzaju odszkodowaniach, zmianach politycznych, które postawiłyby znowu status wypędzonych z Czech Niemców. A to z kolei groziło oczywiście umocnieniem tendencji rewizjonistycznych w Niemczech w sprawie granicy polskiej. I to jest drugi obok czysto dogmatycznego podejścia do nienaruszalności władzy komunistycznej, powód dla którego Gomułka stał się już wiosną 1968 roku głównym rzecznikiem interwencji w Czechosłowacji. Wręcz poganiał Breżniewa jako przywódcę całego bloku do tego, żeby coś zrobić z tym, żeby zatrzymać ten proces i dlatego chętnie zgodził się na udział PRL-owskiego kontyngentu wojskowego w tej haniebnej operacji. Rozpoczęta 21 sierpnia 1968 roku wydzieliła dla polskiego, że tak powiem, agresora obszar 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, które armia pod wodzą Floriana Siwickiego okupowała w północnych Czechach z głównym ośrodkiem w Hradec Kralowem. Skutki bezpośrednie tej okupacji są takie, że zginęło dwóch Czechów na tym obszarze i dziesięciu polskich żołnierzy. W wypadkach rozmaitych, nie w starciach z ludnością czeską. Niezależnie od tej niewielkiej, jeśli można tak to nazwać, skali ofiar tego przedsięwzięcia, hańba pozostaje hańbą. I tylko tak można nazwać to, co stało się wtedy. I tak to zostało odebrane przez ludzi przyzwoitych wtedy. Przypomnijmy, że potępił ten akt m.in. Sławomir Mrożek, Wtedy także dokonała się następna, może nie wysoka, ale znacząca fala rezygnacji z członkostwa w PZPR, wtedy legitymacją partyjną rzucił Bronisław Geremek, Krystyna Kersten, mówię o wybitnych historykach, czy Tadeusz Łebkowski by zamanifestować nareszcie po wielu latach współpracy z reżimem komunistycznym, z reżimem zniewolenia swój sprzeciw, kiedy kolejna granica nieprzyzwoitości została przekroczona. Sławomir Mrożek pozostał na emigracji, to właśnie z tego okresu ta decyzja? Sławomir Mrożek de facto był emigrantem wcześniej, ale niejako rzucił ostatecznie paszportem PRL-owskim wtedy właśnie, w otwartym tekście ogłaszanym na łamach zarówno prasy zachodniej, jak też polskiej prasy emigracyjnej zaznaczył swoje wyraźne stanowisko potępiające ten akt agresji wobec państwa suwerennego czechosłowackiego. Gomułka był uradowany. Udało mu się zahamować zmiany w Czechosłowacji, że to właśnie w Warszawie na piątym Zjeździe PZPR Najważniejszy gość tego zjazdu, Leonid Breżniew, ogłosił swoją nową doktrynę, tak zwaną doktrynę Breżniewa, głoszącą ograniczoną suwerenność krajów socjalistycznych, a więc każdy kraj, który spróbuje pozbyć się systemu komunistycznego, spotka taki los, jaki spotkał Czechosłowację, której w tym momencie Gomułka paradoksalnie przecież wcześniej często broniący pewnych przynajmniej granic wewnętrznej suwerenności Polski wobec Moskwy, tym razem Gomułka przyklasnął. Była to audycja Historia Żywa. następnej opowieści o latach 1969-70. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Kolejna audycja za tydzień w poniedziałek po godzinie 21. Oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Dorota Truszczak, polecam.